Stania na stacjach BP. Kupuj w Mediamarkt i tankuj do pełna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 11 kwietnia, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis trójki. Nie trzeba kochać Tuska, mówił premier Tusk, rozpoczynając kampanię wyborczą K.O. Węgry stają przed historyczną szansą zmiany. W Islamabadzie ruszyły rozmowy pokojowe. Koalicja Obywatelska zaczyna kampanię przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Szef partii, premier Donald Tusk zwracał się do członków Rady Krajowej, by nie zwątpili w sens tego, co robią. Podkreślał, że nie chodzi o władzę i przywileje. Dodał, że wybory będą o utrzymanie niepodległości, bezpieczeństwa, i jedności pozycji Polski w Europie. Nie trzeba kochać Tuska ani kolicy Obywatelskiej, naprawdę. Trzeba mieć otwarte oczy, żeby zrozumieć, że nasza walka, ta konfrontacja z dobrem, wschodu z zachodem, dwóch różnych cywilizacji, to jest ten obowiązek, który kładę wam dzisiaj na barki. Musicie się bardzo przygotować do niezwykle ciężkiej konfrontacji, bo przeciwnik jest naprawdę silny i bardzo poważny w swoich zamiarach. Donald Tusk wskazał tak zwaną dziesiątkę na wybory. To młodzi parlamentarzyści, do których, jak mówiły, będzie należała przyszłość i mają przygotować partie na wybory, a wśród nich są Aleksandra Gajewska, Monika Rosa, Cezary Tomczyk, Andrzej Domański i Adam Szłapka. Donald Tusk był jedynym mówcą podczas pierwszej otwartej dla mediów części posiedzenia Rady Krajowej. W części zamkniętej odbędą się wybory członków Zarządu Krajowego, wiceprzewodniczących sekretarza generalnego oraz skarbnika. Niespełna 24 godziny dzielą Węgry od historycznych wyborów, które mogą zakończyć 16-letnie rządy Wiktora Orbana. Niezależne sondażownie wskazują na zwycięstwo opozycyjnej partii TISA kierowanej przez Petera Madziara. Ośrodki rządowe dają zwycięstwo trzymającemu władzę ugrupowaniu Fides. W Budapeszcie jest reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry. Dzień na dobry. Węgrzech nie ma ciszy wyborczej, zatem jak wyglądają ostatnie godziny kampanii? Na ulicach Budapesztu kampania wyborcza zdecydowanie przycichła. Miasto jeszcze dochodzi do siebie po opozycyjnym koncercie na Placu Bohaterów, w którym mogło wziąć udział nawet 100 tysięcy osób. Niektórzy uczestnicy implezy wracając do domów zrywali plakaty z podobizną prezydenta Ukrainy. Partia rządząca sugeruje, że opozycja wciągnie kraj w wojnę i będzie sprzyjać Zeleńskiemu, który przecież zwleka z naprawą rurociągu przyjaźń doprowadzającego rosyjską ropę. O tych wyborach rozstrzygną wyniki w miastach średniej wielkości i to tam właśnie ruszyli Viktor Orban i Peter Modzior. Orban już dzisiaj pomagał w gotowaniu na targowisku i zainicjował akcję Milion Uścisków Dłoni. Wyborco, idź na spacer, uściśnij prawicę sąsiada i namów go do głosowania na Fidesz. Madziar za to ostrzega swoich wyborców o możliwych fałszerstwach i namawia do odsunięcia od władzy mafii Fideszu, tu cytat, nad którą nie ma żadnej społecznej kontroli. Orban kończy kampanię w stolicy, a Madziar w Debreczynie, drugim co do wielkości węgierskim mieście. No i wkrótce się przekonamy, kto zdobędzie większość miejsc w przepięknym neogotyckim budapesztańskim parlamencie. I tyle Michał Makowski. Dziękujemy za relację. Trwa spotkanie wiceprezydenta USA, J.D. Vence'a, z premierem Pakistanu. To kolejny punkt rozmów pokojowych między USA i Iranem, w których przewodniczy Teheran. Jak na razie mamy sprzeczne informacje. Reuters, powołując się na wysoko postawie, postawione źródło irańskie, podaje, że Stany Zjednoczone zgodziły się uwolnić zamrożone irańskie aktywa w Katarze i innych zagranicznych bankach. Ma to być bezpośrednio związane z zapewnieniem bezpiecznego przepływu przez Cieśninę Ormus, co prawdopodobnie jest kluczowym. Tematem rozmów w stolicy Pakistanu. Biały Dom jednak zaprzecza tym doniesieniom. Znamy wstępne ustalenia prokuratury w sprawie wczorajszej strzelaniny w Bystrzycy Kłockiej. Mężczyzna, który posiadał broń, został zaczepiony przez trzy inne osoby, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera. Tych wstępnych ustaleń wynika, że to była taka konfiguracja jeden przeciwko trzem. Tam doszło do jakichś nieporozumień. Wyjaśniane jest to na jakim kto sprowokował, jak się zachowy oczy, Pozostali dwaj nie byli pełni trzeźwi, więc muszą wytrzeźwić trzeździeć, można było ich przesłuchiwać w charakterze świadków. W strzelaninie zginął 26-latek. Mężczyzna, który strzelał, sam zgłosił się na policję. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów. Lotnisko ławica w Poznaniu będzie drugim po okęciu portem lotniczym w Polsce z ciszą nocną. Od jesieni między pierwszą a piątą w nocy ruch będzie ograniczony do Minimum. Dowolne będą, dozwolone będą jedynie loty państwowe i ratunkowe, a także lądowania awaryjne. Nowe przepisy mają poprawić komfort życia mieszkańców okolic lotniska, mówi prezes sportu lotniczego Grzegorz Bykowski. Od października tego roku, czyli od rozkładu zimowego, zdecydowaliśmy się wprowadzić to ograniczenie po to, żeby zlikwidować ten najbardziej uciążliwy hałas w środku nocy. Cisza nocna w Poznaniu zacznie obowiązywać od 25 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Najcieplej dziś na zachodzie, nawet 13 stopni i tu też najwięcej słońca. Poza tym pochmurno z rozpogodzeniami. Na wschodzie przelatne opady deszczu i deszczu ze śniegiem i tu dziś 10 stopni. IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkami w nocy dla 15 województw. Przymrozków nie będzie tylko w zachodniopomorskim i lubuskim. Autopromocja.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 Kupuj w Mediamarkt i tankuj taniej na stacjach BP. Teraz za każde wydane 1000 zł w Mediamarkt dostajesz kupon na wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Kupuj w Mediamarkt i tankuj do pełna. Siedzisz codziennie w korku przez dwie godziny? To wyobraź sobie, że ból nie pozwala Ci siedzieć, a hemoroidy przytrafiają się milionom Polaków. Wybierz proktoglywenol w granatowym opakowaniu, który leczy hemoroidy. Lek proktoglywenol działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Szybko usuwa przykre odczucia i leczy uszkodzone naczynia żylne hemoroidów.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 Oh!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 Reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia I już mamy 8 minut Po godzinie 13 Wszystko wszędzie Teraz tak nazywa się ten program, nic się nie zmieniło. A tutaj taki wiosenny psikus Krzysztof Sagan, Kinga Kurysia i Agnieszka Oszańska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jednorazowo wiosennie w zastępstwie Katarzyny Borowieckiej, która wróci za tydzień. A kiedy kota nie ma, mysz poharcuje. A poharcujemy dzisiaj razem i pocelebrujemy, myślę wspólnie, bo dziś w Polsce obchodzimy Dzień Radia. Zatem wszystkiego najlepszego dla naszych słuchaczy i słuchaczek. To był bardzo charakterystyczny dźwięk, bo przecież radio na początku trzeszczało. Halo, Halo, Polskie Radio, Warszawa Fala 480M. Tymi słowami dokładnie 18 kwietnia 1926 roku, dokładnie o godzinie 17, spikerka Janina Sztąpkówna rozpoczęła pierwszą oficjalną audycję polskiego radia. A dlaczego dzisiaj w Polsce obchodzimy ten dzień, czyli o tydzień wcześniej? O tym za chwilę. A teraz piosenka, która będzie bardzo a propos naszego pierwszego gościa. Cat that won't out when there's you all about Right on They say this cat's shaft is a bad mother I'm talking my shaft He's a complicated man But no one understands him but his woman Pięknie stonował na koniec Isaac Heiss i utwór Shaft do filmu pod tym samym tytułem, za który zresztą został obsypany wieloma nagrodami. To był 72 rok, 1972, Oscar za, najlepsza piosenkę, za najlepszą piosenkę oryginalną, Złote Globy za najlepszą muzykę filmową, no i w tej samej kategorii zgarnął jeszcze grami. A nie bez powodu dzisiaj Isaac Hayes i Shaft bo ten film w reżyserii Gordona Parksa zobaczymy już niebawem na festiwalu Timeless. Timeless film w festiwale Warsaw w związku z tym, a jakże, z nami Roman Gutek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dyrektor festiwalu. Shaft to jest jeden z filmów, który zobaczymy, ale zacznijmy od Timelessa. Timeless, gdzieś ta nazwa festiwalu pozwalałaby nam myśleć, że mamy do czynienia z powrotem do starego kina, do sentymentów. Natomiast Timeless to jest już od trzech edycji taka impreza, która pozwala nam się zmierzyć z bardzo jakościowym kinem i poodkrywać to, co nie było do tego czasu odkryte. No ale przede wszystkim... Przede wszystkim no jest ponadczasowe. Pokazujemy filmy, które, które mniej lub bardziej zapisały się jednak w historii kina. Pokazujemy też kanon, który też się zmienia w zależności od, od, od epoki. No ale też staramy się, staramy się odkrywać filmy, pokazywać takie filmy, które z różnych względów z różnych powodów nie trafiły, nie trafiły do Polski nawet nawet do tej pory. Więc, więc no to jest bardzo szeroka formuła i trochę taka podróż poprzez czas i poprzez przestrzeń, bo no, pokazujemy filmy, które, które powstały 130, 140, 130, 100, 120 lat temu. To się nazywa wehikuł czasu. No właśnie, ale też nie mamy takich sztywnych zasad, że dla nas takim filmem Ponadczasowym, klasycznym. No, są tytuły, czy jest tytuł, który powstał 30, 40 czy 80 lat temu. Film, który powstał 5 lat temu, też może się znaleźć na naszym, na naszym festiwalu. No bo co roku tych filmów ponadczasowych, takich, które z różnych względów zapisały się, zapisały się na kartach historii kina, jest coraz więcej, więc ta formuła rzeczywiście jest bardzo szeroka, no, ale przyś generalnie przyświeca nam to, żeby pokazywać ten kanon światowego kina, który jak mówię jest różny i zmienia się, nie jest stały, ale też ale też no, pokazywać filmy, które, których widzowie z różnych względów nie mogli i nie mogą, nie mogą zobaczyć. No i dokładnie tak. Skoro mówisz o zapisywaniu, mam nadzieję, że wszyscy, którzy interesują się kinem mają już zapisane, że 17 kwietnia startuje w Warszawie takie kino i taki festiwal, który pokaże nam zarówno klasyków, klasyczki, ale także kino, które będziemy mogli poodkrywać, ponieważ w programie, zachęcamy tutaj tak jak razem siedzimy, żeby zaglądać od razu na stronę Timeless i tam popatrzeć jakie są tytuły, jakie są sekcje o nich jeszcze porozmawiamy ale jeszcze bym podpytała o tę ponadczasowość jeździsz także na festiwale za granicę jest jeden taki festiwal w Bolonii który szczególnie Cię ujął i z którego przywozisz także tutaj do Warszawy filmy, ale to jest też niesamowite spotkanie z kinem, które obserwujesz co roku. Spotkanie, które sprawia, że no, trochę przy tym ekranie, ale ten ekran jest na wielkim rynku, można poczuć się jak we wspólnocie, ludzie oglądających razem i przeżywających coś wspólnie. No, to jest może, to jest może kluczowe i, i, i najważniejsze, że no, my pokazujemy filmy na dużym ekranie, pokazujemy je w kinach i no, bardzo istotna jest ta wspólnota oglądania, no, ten taki magiczny moment właśnie wsiadania, no, gaszenia światła, rozsuwania kurtyn, no, bo w kinie Muranów i w iluzjonie są kurtyny jeszcze, więc to ten stary czas. I, i, i ciągle jeszcze większość, większość widzów ogląda filmy w kinach i tak jest na całym świecie i, i, i to też jest istotne. Oczywiście istotne jest to, że też no coraz więcej filmów jest dostępnych, a to dlatego, że one są cyfryzowane, więc można oglądać je w doskonałej jakości. To jest też ważne. Więc no to, że te filmy są oglądane, oglądane w kinie ma ogromne znaczenie. I też m, powiem, że otwieramy, i to jest decyzja bardzo świadoma, otwieramy nasz festiwal pokazem filmu pod tytułem Kino Muranów. E, no ja się bardzo cieszę, jestem związany z Kinem Muranów 36 lat już, i to jest no, jedno z moich ważniejszych miejsc yy, w życiu. Dla wielu także, tych, dla tych, którzy kochają kino, to jest też bardzo ważne miejsce, szczególnie jeżeli chodzi o to, jakie kino chcemy oglądać. No właśnie i cieszę się, bo też ten film został zrobiony przez, przez reżyserkę z Francji, która z zewnętrznym wiem, okiem złożyła. Dwa złoży. pół roku temu napisała mi e maila, którego tytuł brzmiał jestem dzieckiem kina Muranów", więc zabrzmiało to bardzo tajemniczo <śmiech> i jakoś ekscytująco. Natychmiast do niej zadzwoniłem, ona mi mówi Roman, no, ja robię, czy produkujemy razem z mężem serię filmów o kinach magicznych na całym świecie. Ten film będzie dla mnie szczególny, dlatego że moi rodzice spotkali się w 1961 roku w kinie Muranów właśnie. On Francuz, ona Polka. I to było niezwykłe spotkanie. I ten film y, mówi o Polsce, o historii polskiego kina, o Muranowie, dzielnicy, ale też o kinie, ale też o czymś, co jest istotne, no, czy najistotniejsze, no, bo to jest miejsce, w którym właśnie, no, twórcy pokazują filmy i tam, gdzie się film, czyli dzieło praca kilku, kilku lat właśnie no, spotyka się z widzem i to jest to, jest to miejsce bardzo ważne, istotne no, w, właśnie kino i, i zdecydowaliśmy się na, na właśnie otworzenie festiwalu tym ważnym dla mnie i, i ciekawym ciekawym filmem. I bardzo ważnym miejscem myślę nie tylko dla tych, którzy mieszkają w Warszawie. Przypomnę Timeless Festival w Warszawie od 17 do 27 kwietnia. No i tutaj oczywiście, tak jak wspomniałeś, kino Muranów, ale także Luna i wspaniałe iluzjon na ulicy Narbuta, która zresztą, ta ulica łączy się z polskim radiem, jak o tym jeszcze będziemy opowiadać dzisiaj w drugiej godzinie. Zaglądajmy na stronę festiwalu Timeless, tam zobaczymy parę sekcji arcy ciekawych, żeby nie wymieniać wszystkiego, bo nie chodzi tutaj o wymienianie, ale o różnorodność. Będzie parę odkryć. Ja może zacznę odrobinę kontrowersyjnie, bo zobaczymy sekcję z filmami, w których występowała Brigitte Bardot. I to może mm, mogłoby niektórych zadziwić, no bo przecież wiadomo, gwiazda, ale też taka aktorka, która kojarzy się bardzo mocno z tym takim obiegiem kinowym szerokim. A tutaj zobaczymy ją też w rolach, zobaczymy ją w filmach, no, które były emblematyczne dla tamtych czasów, ale były także bardzo mocnymi nośnikami treści, idei także w dziedzinie kina, no bo przecież nowa fala francuska Jean-Luc Godard, no to tam także grała Brigitte Bardot. Bardzo ciekawa selekcja. No robimy, no ta sekcja jest, jest hołdem dla, dla aktorki, która odeszła pod koniec ubiegłego roku. roku aktorki, która, która jest jedną z legend kina w ogóle i stworzyła, stworzyła niezwykły mit. I też miała wpływ nie tylko na kino, to nie tylko nowa fala, ale też miała wpływ kształtowała wzór kobiecości. Była... I Bóg stworzył kobietę. I Bóg stworzył kobietę. Od tego filmu się zaczęło właśnie, który zrobił Roger Vadim, jej pierwszy mąż i dzięki temu filmowi ona wypłynęła i później pojawiły się inne filmy, no ale ona miała wpływ też na modę, na to jak się kobiety zachowują, jak się ubierają, więc to jest też o... No micie kina, no takich gwiazd było trochę, ale to jest jedna z tych właśnie najważniejszych. No i staraliśmy się, starałem się wybrać po prostu filmy, które no pokazywałyby różnorodność jej talentu. Yy, i talentu. I i właśnie oprócz y, tego filmu z 56 roku i, bu, i Bóg stworzył kobietę, no zobaczymy y, Pogardę, jeden, jedna z najlepszych jej ról i to właśnie film bardzo ważny, ważny, ważny dla, dla francuskiej nowej fali. Z kolei y, no troszkę film, który jest komedią y, Viva Maria, gdzie zagrała, gdzie stworzyła genialny duet z Jean Moreau i kolejną wielką aktorką francuską film Louis Mala. Z kolei i też, żeby pokazać pokazać właśnie inną trochę... Mm, I rozpiętość Bardo, talentu komediowego. Królowe Dzikiego Zachodu. Z Klaudią Kardinale. Z Klaudią Kardinale, 71 roku. Jeden o. z jej ostatnich filmów, no bo też y, pamiętajmy, że ona w momencie chyba największego piku postanowiła, mając niecałe 40 lat, zrezygnować, zawiesić, nawet nie zawiesić. To no już w ogóle nie zagrała. Później w kinie y, poświęciła się ochronie zwierząt i y, stworzyła fundację i to też, to taka jedna z, jedna z niewielu postaci legend kina, która właśnie no, postanowiła y, w momencie, kiedy, kiedy no, była, była wielką gwiazdą po prostu zrezygnować z tego kina, więc, więc no, my chcemy też pokazywać, pokazywać i aktorskie sylwetki, przypominać i nie tylko skupiać się na tym kinie autorskim. Akurat Brigitte Bardotar ciekawa postać, niejednoznaczna. Jeżeli ktoś myślał jednowymiarowo o tej aktorce, to zachęcamy, żeby zaglądać na festiwal Timeless zakończyła karierę w wieku 39 lat. To nie jest taki, taka klasyczna kariera, to nie jest taki, taki klasyczny scenariusz, jaki pisze się w biografiach chociażby aktorek. Zatem bardzo ciekawa sekcja. To teraz może, żeby usłyszeć także Brigitte Bardot, to zaproponuję krótką przerwę, ale nie będzie sama, bo będzie z jednym dżentelmenem, który akurat myślę, że głosowo i osobowo Właściowo bardzo do Brigitte Bardot. Pasuje Vous avez lu l'histoire du Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ca vous a plu, hein? Zademandz encore. Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bunny. A, eux deux ils forment le gank Barrow. Leur nom, Bunny Parker, et Clyde Barrow. Bunny and Clyde Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois C'était un gars loyal, honnête et droit Il faut croire que c'est la société Qui m'a définitivement imbibée Bunny Clyde Bonnie and Qu'est-ce qu'on n'a pas écrit sur elle et moi On prétend que nous tuons de sang froid C'est pas drôle mais on est bien obligé De faire taire celui qui se met à gueuler Bonnie and Clyde. Policeman Se fait mutter Qu'un garage ou qu une banque Se fait braquer Pour la police Ça ne fait pas de mystère C'est signé Clyde Barrow, Bunny Parker Bunny Simon. and Clyde Bunny and yeah. Non, chaque fois qu'on essaie de se ranger de s'installer tranquille dans un meublé dans les trois jours voilà tac tac tac des mitrailles qui reviennent à la tac baniam bonnie. Moi je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble Quelle importance qu'il me fasse là Moi Bonnie je tremble pour Clyde Barrow Bonnie and Clyde Bonnie and Clyde sur toute façon sortir. La seule solution c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand est son mort Barrow et Bonnie Parker, Bonnie Anklahe. Bonnie Czarż Gęsbór i Brigitte Bardot, która jest bohaterką jednej jest y, m, takiej nawet rozbudowanej sekcji na Timeless Film Festival, a z nami dyrektor festiwalu Roman Gutek. Dzień dobry, raz jeszcze. Dzień dobry. Tańczy się mu do takiej muzyki jeszcze? Z przyjemnością? Z wielką. A do czego tańczy dyrektor festiwalu Timeless? No... <laughs> To do różnych rzeczy, no. do, do, do, do klasyków, chociaż różnie bywa. Ostatnio jeździmy z grupą przyjaciół co roku na Sylwestra i tańczyliśmy do schodów do nieba pierwszej w nocy, Cepelinów, całą grupą, czy do dziewczyny o perłowych włosach, Od razu powiem, że ale to pierwszej w nocy i szokujemy tych, którzy, którzy kompletnie nas nie znają, albo nie, nie znają cepelinów, albo Omegi. To bardzo długi taniec, bo to są długie. Utwory. I no, wiem, właśnie dlatego mówię, 12-13 minut. Bardzo długa też tegoroczna edycja Timeless Film Festival w Warszawie, oczywiście w trzech kinach Muranów Luna i Illusion. 17 zaczynamy, kończymy 27, ale to nie jest jeszcze koniec opowieści. Ja o ten taniec nie bez powodu podpytałam, ponieważ zarówno utwór Bonnie and Clyde, Serża Gensburga i Brigitte Bardot, jak i różne inne utwory, które chociażby pojawią się w sekcji muzycznej, idealnie nadają się do tańczenia. Filmy muzyczne to też jest spotkanie, które oferujecie nam. No i to jest takie spotkanie i hmm, ruch wehikułem muzycznym. Zajrzymy do arcyciekawej historii festiwalowej. Tak, no bo pokażemy w takim cyklu Timeless Sands, ponadczasowe dźwięki, yy, filmy o pierwszych wielkich festiwalach muzycznych, które no, zapisały się w historii muzyki, ale też popkultury. Yy, I pokażemy Monterey Pop. Przypomnę, ten, ten wielki festiwal, pierwszy wielki festiwal odbył się w 67 roku, a w 69 roku odbył się festiwal Woodstock. Yy, I co ciekawe, Ciekawe, pokażemy tutaj tą reżyserską wersję, dłuższą o 40 minut, więc ogromna gratka. Ale również y, będzie można zobaczyć na ekranie ostatni pożegnalny koncert grupy The Band w filmie Martina Scorsese, The Last Waltz. To bardzo taki prekursorski film, bo Martin Scorsese zdecydował się zatrudnić chyba siedmiu czy ośmiu operatorów, którzy filmowali to pod różnym kątem, zrobił specjalną scenografię i ten film jest uważany za jeden z ciekawszych filmów w ogóle koncertowych. No, Kręcony de... w San Francisco. No w i San oczywiście de tak, w 1976 roku, no i de Cure, który został. To był koncert zrealizowany z okazji 40-lecia istnienia grupy w, w Hyde Parku. Piękne okoliczności natury, bo scena była oparta o dwa ogromne dęby. Koncert się zaczął późnym popołudniem, zakończył w nocy, bardzo spektakularny. Ponad 30 kawałków z przekroju, 40 lat historii tej grupy, więc tak. Natomiast też w tym roku, w maju, mija, mija setna rocznica urodzin Majsa Davisa. I pokażemy różne odsłony tego, tego wybitnego muzyka jazzowego, który no, zre zrewolucjonizował muzykę jazzową. Pokażemy na Shaw od Louis Mala z 1958 roku, gdzie no, słynna ścieżka dźwiękowa, słynnej ścieżki dźwiękowej będzie można yy, wysłuchać. Pokażemy też Dingo, to jest film australijski, o tyle on jest ciekawy, że Miles Davis tylko raz w życiu zdecydował się zagrać jako akt i można go zobaczyć w filmie jako aktora. Gra tam oczywiście muzyka jazzowego, w którym, którym fascynuje się młody australijczyk, młody chłopiec i który za nim podąża. Gra oczywiście trębacza. No i to jest unikalne. To jest unikalne. No zagrał jeszcze, żeby być już tutaj precyzyjnym My w z jakimś serialu, którego nie znam, ale gdzieś ktoś mi powiedział, że to nie była jedyna rola, ale jedyna rola w filmie, w filmie fabularnym. Również koncert bardzo unikalny z 87 roku, kiedy to już Mais Davis zaczął grać, on dużo wcześniej zaczął grać i używać ele, ele, ele, instrumentów elektronicznych, ale to jest ważny, ważny koncert z Monachium. No i na koniec e, dokument Birth of the Cool z 2019 roku, który jest, który mówi o życiu i historii tego wybitnego muzyka. Oczywiście muzyki i wydarzeń muzyczno-filmowych jest jeszcze więcej. Z bo samych po, koncertów oczywiście, koncerty, ale zaglądajmy, bo ja jeszcze dlatego trochę chcę postawić tutaj kropkę, bo chciałam Cię podpytać o jeszcze jedną bardzo nieoczywistą sekcję, ale oczywiście festiwal.pl Zaglądajmy, wybierajmy filmy dla siebie. Też spotkanie z polskim kinem Barbara Sass, Jerzy Kawalerowicz, wspomniana Brigitte Bardot, ale także Stany Czarno-Białe, rasa w amerykańskim kinie, bardzo ciekawa sekcja i tutaj właśnie między innymi Shaft tak. w reżyserii Gordona Parks czy Genialny Rób, Co Należy z z 1989 roku. Tam też genialna ścieżka muzyczna. Ale to, co chciałam cię podpytać i co być może dla niektórych słuchaczy, słuchaczek będzie nieoczywiste, to sekcja latynoamerykańska, która jest arcyciekawa. Ameryka Łacińska bardzo leży mi na sercu i to jest taki region i kinematografia, która może być mniej znana. Nie chodzi nawet o wymienianie filmów, ale o... Powiedzcie o tym, jaka różnorodność czeka na nas na festiwalu Timeless. No właśnie, no. kino latynoskie no z różnych względów no nie trafiało tak, tak łatwo do, do Europy były różne powody też polityczne, chociażby no, jak wiemy, dyktatury, no ale to też jest bardzo bogata i różnorodna kinematografia. Czy mnóstwo ciekawych filmów powstawało w Brazylii, Cinemanowo chociażby, taki ruch z przełomu lat 60 70 No i Makunaima, tutaj mogę, może wymienię ten jeden tytuł, jest takim filmem wręcz wzorcowym, ale też kultowym do odkrycia, do zobaczenia do zobaczenia na nowo Nowo. Brazylijski film Joaquima Pedro de Andrade tak. z 1969 roku. No, no, on się pojawia od czasu do czasu w kinach, bardzo rzadko. No ale Makunaima znam wyznawców e, prawdziwych e, no tego No tak, filmu. to jest bardzo taki surrealistyczny ten film, taki nieoczywisty, pokazujący tą gorączkę latynoską. Przełamany, wizyjny. Dokładnie, dokładnie tak, ale też, y, nie wiem, no lista kolejkowa, chociażby kubański film z kolei, który który, no, też tych filmów kubańskich za dużo nie dociera, nie docierało do Europy. No to jest film, film nowszy, bo z 2000 roku, jak widziałem w Cannes i znowu no pokazuje pokazuje taką nieoczywistą Kubę z kolei, współczesną. Przepiórki w płatkach róży, no to powiedzmy film, film trochę kulinarny. Więc no, to są bardzo różnorodne filmy. No i oczywiście spotkanie z Luisem Binuelem, Binuel w Meksyku. No i tutaj mała retrospektywa, bo i zapomniani one, no i fantastyczni zbrodniarze życia Archibalda de la Cruz. To wszystko w sekcji latynoamerykańskiej, a tych sekcji jest e, o wiele, wiele więcej. Ja z kolei m, mogę bardzo polecić film, na który sama się wybieram. Rio 40 stopni Nelsona Pereira do Szantosza. Brazylijski film z 1955 roku. Miałam okazję e, zobaczyć fragmenty, ale na stronach brazylijskich. Nigdy nie widziałam go w całości, dlatego ostrzę już sobie filmowe kiełki, żeby na festiwale się e, wybrać. No tak, to, Zatem... są, to są też te odkrycia, właśnie. Nie, jedyna możliwość zobaczenia właściwie tych filmów, bo one nie wszystkie są dostępne nawet na platformach, które, które specjalizują się w poka pokazywaniu kina klasycznego. Więc to jest naprawdę dużo takich tytułów. Ja może jeszcze dorzucę, żeby państwo nie obawiali się zobaczenia ponad pięciogodzinnego miniserialu fińskiego z kolei. Osiem... Y śmiertelnych strzałów. To, to, to było odkrycie. Martin Scorsese odnowił tą kopię cyfrową kilka lat temu. Jego fundacja i film jest pokazywany na różnych festiwalach. Po raz pierwszy w Polsce ten film będzie można zobaczyć. Ja go widziałem na festiwalu w Bologni Dla wielu To było odkrycie. Największy, najważniejszy film tego festiwalu. Niektórzy mówili najważniejszy film, jaki widziałem, widziałem w ostatnich latach. Więc to jest naprawdę super, myślę, rekomendacja. I no, nie obawiajcie się państwo właśnie tego, tego ponad pięciogodzinnego filmu. Tak samo jak warto zobaczyć Arabelle, yy, 13 mm. części, ponad 6 godzin, mm. czy prawie 7 godzin film, który no, oglądali ludzie w latach 80 i później wracali do niego. I też były prośby, pokażcie ten film, więc też inne filmy Watlava Worliczka, reżysera, yy, reżysera właśnie tej Arabelli, tego serialu będzie można zobaczyć w czasie naszego przeglądu. Tak samo jak filmy Rodziny Sferaków. 10 godzin. Tyle powinna trwać audycja, żeby pomieścić wszystkie opowieści o festiwalu Timeless. Roman Gutek, dyrektor festiwalu, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Proszę sprawdzać. Timeless Film Festival w Warszawie od 17 kwietnia. Mnóstwo. Dobra. I to dla przeróżnych odbiorców i odbiorczych. I dla dzieciaków też. I dla dzieciaków także, bo znajdziemy Woj tam Disney, śnieżka dużą różnorodność. Widzę, że starasz się tutaj jeszcze włożyć kolejne elementy. Ale ja wybiegnę i powiemy timeless film timelessfilmfestival.pl Genialna Dziękuję strona, zapraszam. na której zobaczymy wszystkie szczegóły. Dziękuję ja. A teraz y, ruszymy, Romanie, także to do ciebie, bo znowuż może być taniecznie, ale nowocześnie. Skoro jest sekcja latynoamerykańska, to teraz MC Cabellino. Ofa. Cabellino. Essa vida de bandido não é fácil. Todo dia eu tenho que ver se o H tá no olho. A quantidade de piranha no meu faro. Só não comer mais mulher que eu e, e todo dia no, não passa a fazenda onde eu dever de PCG. A favela tá tranquila. Mas todo dia bato de frente. Canova Vinke mente falando que me é mexendo que vai me. No marco, lance na égua, Americano com reflex Elas querendo emoção no sexo A ver minha pistola, que essa Isso não é bala de fechim Deixe isso aí pros alemão E vem aqui se Eu tô no plantão só aguardando a noite cair Hoje tem bailão e a favela tá movimentada Mar de dorbica em cada barricada me proteja nessa vida errada Eu sou foragido E mesmo assim Só ela me age Tu dá um pedido E se me vê As amigas falam Neurose de novinho Eu nem li, eu nem li É normal Nessa vida que eu vi, que eu vi Nós é bandido e trabalha com a mente Nós sabe amar igual nós sabe mentir Então vai, Desce na minha frente, joga pacu pula gangue pro bairro três. Toda contente joguei no porte o pingente com cordão do voo Eu 23. tenho um poder bélico mas é rico bem no vim deixa ela de PCX e ela acho que é sucesso Veio só pra ser feliz quem ficar no CPX e claro Descer, aviso solda do soldados, a repa geral fica na atividade. E a próxima parada é no baile. Todas tão querendo me ter. Elas não para de mandar mensagem. Deixei meus cordão de ouro, tudo coisa fiel. Hoje a atração é cabelinho terza da coronel. viver e o morador feliz. É tudo que eu sempre quis. É tudo que eu sempre disse há um tempo atrás. Se Deus quiser, ele quis. Por isso que tá fluindo. Por isso o valor não tá no o que o dinheiro traz Mas eu não posso mentir Meu maior motivo de saudade me da Lapa Por que você se foi Essa neurose na mente me perturba Amigo falso nem amor de puta Gidea é uma máquina de fazer inimigo Mas é consequência da vida que eu vivo Os irmão privado não tá esquecido salto a vara de todos os amigos Eu tenho poder, médico. poder médico. Nós é rico, bem novinho Deixa ela de PCX Elas querem sucesso oh. lá, só Veio só pra ser feliz Quis ficar no CPX em Paris na sua casa, se não vou ter que dar fuga no cana com meu robô. Eu vivo essa vida avançada, mas eu tô cheio de ódio, não posso sair do morro. Eu não posso ir na sua casa, se não vou ter que dar fuga nos cana com meu robô. Eu vivo essa vida avançada, mas eu tô cheio de ódio, não posso sair do morro. Não passar fazenda onde MC kto Ktoś nie znał nic dziwnego, nie jest to najbardziej popularny w Polsce artysta, ale fantastyczny człowiek, który w Brazylii tworzy muzykę. A my teraz, może nie o Brazylii, chociaż brazylijskie wątki też pojawią się na festiwalu, o którym opowiemy już teraz. Kola Kluczyk, cześć, dzień dobry. Cześć. Już od wczoraj trwa LGBT Plus Film Festival, od wczoraj w Warszawie, ale jeszcze... Jeszcze Czeka na nas kilka miast w całej Polsce. O tym jeszcze opowiemy, ale jest to spotkanie, które za każdym razem bardzo mnie cieszy, bo możemy zmierzyć się z bardzo dużą różnorodnością filmową, estetyk, opowieści, historii, ale dla tych, którzy być może jeszcze na tym festiwalu a nie razu nie byli, czym jest ten festiwal i dla kogo on jest? Myślę, że festiwal jest dla wszystkich. Na pewno jest szansą do tego, żeby osoby queerowe zobaczyły reprezentację siebie w różnych w wersjach w kinie i mogły się utożsamić, ale są to historie uniwersalne, są to historie zabawne, są to historie o miłościach, o rozstaniach, poruszające ciężkie, trudne tematy z społeczne, polityczne, więc tak naprawdę każda, z, y, każda osoba znajdzie tam coś dla siebie. Ja chciałabym, żebyśmy wyszły z takich, y, z takich boksów. Słyszałam na przykład, że teraz robimy ważną sekcję y, y, archiwów hifowych mm -hmm. y, i usłyszałam, że osoby boją się przychodzić na takie bloki, na takie filmy, bo mogą zostać skojarzeni z osobami, które mają, mają HIV. Serio? Tak. I że to dalej, wiesz, dalej jest istnieje to jakiś problem, jakiś, taka ta, mhm. jakiś taki rodzaj tabu. A chciałabym, żeby to było rozumiane jako ważny problem społeczny, tematyka społeczna, która dalej jest ważnym tematem, mimo tego, że jakby epidemia dalej istnieje, dalej jest ważnym problemem społecznym i dotyka całą masę nie tylko queerowych ludzi, już o tym dawno wiemy. Więc chciałabym, żeby osoby z większą otwartością do tego podchodziły i dawały sobie też przestrzeń na to otwartość, że mogą zobaczyć, zobaczyć coś kompletnie innego, a nie tylko geje oglądają filmy o gejach, hetero oglądają filmy o hetero i tak dalej, nie? Szczególnie, że dzisiaj w kinie, y, które także znajdziemy w programie LGBT Plus Film Festival, 17 edycja już, kurczę, już. zapomniałam o tym, przecież to już po raz 17 możemy zmierzyć się z przeróżnymi obrazami, ale także różnymi estetykami tworzenia filmów, bo to są także filmy eksperymentalne. To jest przede wszystkim spotkanie z historiami ludzi, no, którzy dzisiaj, już można powiedzieć, są... Y nie zaszufladkowani. To nie są zaszufladkowane historie. Yy, jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym mam nadzieję. Przynajmniej mamy bardzo otwarte głowy, albo przynajmniej staramy się je otworzyć. I rozumiemy, że biografie bywają bardzo różnorodne. E, no właśnie zastanawiam się, jak jest z tymi, z tymi otwartymi głowami. Nie wiem, czy powinnam przytaczać tą historię, ale wczoraj miałyśmy galę otwarcia mm -hmm. i zatrudnieni kelnerzy przyszli. Zobaczyli nas i wyszli. W sensie powiedzieli, że nie są psychicznie w stanie tego dźwignąć. Mm -hmm. Jakby szacunek za dużą świadomość i niebrnięcie w coś, z czym sobie nie radzą, ale jednak jest to dla nas taki rodzaj zaskoczenia, że wydaje ci się, że jesteś w tej bańce i że jest fajnie, a przynajmniej na te kilka dni możesz zapomnieć o świecie zewnętrznym, a takie sytuacje przypominają nam, że, że żyjemy w społeczeństwie cały czas. Nie? Więc... Y no ale od tego też e, wszyscy jesteśmy, żeby mm. myśleć e, jak najbardziej świadomie Dokładnie. i spoglądać. No, pozdrawiamy panów e, albo <laughs> pozdrawiamy. panie kamerki przecież. E, nie wiadomo też, czasem po drugiej stronie spotykamy kogoś, kto po prostu czegoś się boi. Te demony także są w nas, więc e, to mogą być przeróżne sytuacje, ale na pewno ten festiwal e, zapozna nas z niełatwymi historiami, chociaż te historie są różnorodne. Z pewną estetyką, wieloma estetykami Także ze świetnymi produkcyjnie filmami Bo trzeba powiedzieć, że to nie jest za każdym razem kino robione na kolanie nie, my zawsze co roku staramy się naprawdę mieć taką selekcję, która jest selekcją z Sundance, z Rotterdamu, z Wenecji, e, z Berlina, więc naprawdę, naprawdę zależy nam też, mamy wiele nagradzanych produkcji, wczorajszy film otwarcia w drodze, czy Mas z który będzie filmem zamknięcia, to są też takie e, ostatnio w Wenecji nagradzane, głośne, głośne filmy na przykład, więc tak. Warszawa do 18 kwietnia LGBT Festival Zaglądajmy tam i sprawdzajmy program. Na pewno znajdziemy coś dla siebie. Ja już znalazłam z 3-4 filmy, które bardzo mnie interesują. Są też sekcje i oczywiście one są ważne. One są poważne, czasem zabawne. Zaglądajcie lgbtfestival.pl od razu się o tym przekonacie. Ale jest jedna sekcja, która szczególnie leży Tobie na sercu. Tak, tak, tak. Jest to e, cała sekcja palestyńska, za którą ja w tym roku odpowiadałam. Ja też działam, działam propalestyńsko, więc ta kwestia jest bardzo ważna mojemu sercu. W tym roku za chwilę lecę na 16 na panel, e, na film o pinkwashingu i panel dyskusyjny w tym temacie. E, w poniedziałek o 18.30 pokazujemy blog filmów krótkometrażowych, który kuratoruje, który selekcjonowałam dziewięciu filmów palestyńskich twórczyni i twórców, prawie w całości queerowych. Więc 120 minut takiego kina palestyńskiego queerowego. A w piątek pokazujemy koncert gra Bashar Murat, który jest kwiarową palesty palestyńską gwiazdą. Popową, I... fantastyczną. I tak, jest cudowny. To jest za rozmach? Jest cudowny. A o czym nie wiedziałam, o, o czym powiedział mi Daniel Oklesiński, który robi u nas jedną sekcję, w filmie Laila, Mhm. E, występuje też taka wschodząca, wschodząca palestyńska gwiazda, w sensie aktor, więc to też polecam, polecam uwadze i sama sprawdzę, bo, bo kompletnie mi to umknęło. Jest co sprawdzać, sprawdzać lgbtfestival.pl do 20 a, do 18 kwietnia w Warszawie, tak. ale jeszcze zaglądamy do kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu, w Krakowie do kina Pod Baranami, Teatra Polo w Poznaniu, no i oczywiście potem skakujemy do sieci, bo od 18 kwietnia do 3 maja online, jeżeli ktoś yy, mm, troszkę chce poleniuszkować, yy, <grym> i chce sobie inaczej zająć się czas, to także te filmy, niektóre z nich, selekcja tych filmów będzie do zdobycia. Otwierajmy głowy. Otwierajmy szeroko. Myślmy jak najszerzej. Patrzmy na różnorodność swoją i na ludzi wokół nas. Nie zamykajmy się, a raczej myślmy o tym, żeby jak najszerzej otwierać dłonie. LGBT Festival.pl to jest właściwa strona, na której sprawdzimy mnóstwo bardzo dobrych, jakościowych filmów. To teraz do godziny 14.00. Dżentelmen, który myślę, że otwiera przed nami <głos> bardzo szerokie perspektywy. We're